Hello, people, people, Witam Ludzi hello, hello, Mamy dzisiaj 29 czerwca 2015 roku Chciałem dzisiaj zrobić odczyt Mojego takiego pisma Zmiany na lepsze Ludzkość jest jak brzydka larwa, którą po to absolut uśmierci, by z niej w końcu powstał motyl. Drzewo czereśniowe cieszy owocami i gdy je jemy, nie chcemy, by nasionko, z którego powstało to drzewo, było wiecznie nasionkiem, ale by umarło i z niego powstała sadzonka i drzewo i owoce dla nas. Tak i z tego złego świata narodzi się głębsze dobro i każdy obserwator będzie w pełni dojrzały postrzegał fakt, że świat był wyobrażeniem, a prawdziwe ja to absolut. Opiszmy mechanizmy zbrodni, by zrozumieć, dlaczego tą larwę nasionko absolut zabija. Dziś prawie każdy potępia nazistów i czuje się od nich moralnie lepszy. Obywatele Niemiec za Hitlera niczym się nie różnili od obecnych Europejczyków, po prostu w Niemczech kolejna partia doszła do władzy i ku radości ogółu nastąpiła znaczna poprawa ekonomiczna. Obietnice zostały spełnione, a hańba traktatu wersalskiego, czyli przegrana pierwszej wojny światowej, została zmyta przez wygraną kampanię z Francją. W takim kraju się urodzili i tak jak dziś, w takim kraju robili karierę jaką mogli robić, czy to jako lekarze, czy komendanci obozów, czy pracując w administracji państwowej, w wojsku, w przemyśle zbrojeniowym, i tak dalej, kończąc studia i dostając w Niemczech intratne posady. A po wybuchu wojny robili już kariery międzynarodowe, dorabiając się fortun na wojnach, a majątek zagrabiony przez Niemców Pomógł potem w odbudowie ich kraju, po wojnie. Hitler obiecał też usunąć nielubianych Żydów z funkcji społecznych i zrobił porządek z Cyganami. Polskę podbił jako bękarta traktatu wersalskiego, jak oni to nazywali. Gdy przegrany przez spisek żydowski kraj niemiecki został ograbiony ze swych ziem wschodnich, a szczególnie bolące było to, że zabrano Gdańsk. To była ta ich propaganda. Po tym jak, według wiedzy gazetowej, Polacy zaatakowali na granicy Niemców i pysznie się odnosili do pertraktacji w sprawie Gdańskiej mniejszości niemieckiej, Hitler zrobił to co musiał, odbierając rdzenne ziemie wschodnie. Tak głoszono. A sami Polacy rok wcześniej, w 1938 roku, byli zadowoleni, że odzyskali Zaolzie, dokonując Hitlerem rozbioru Czech, czyli uznali, że zabór jest ok, A los Żydów, przesiedlonych na wschód, czy kłopoty opozycji z Gestapo tyle interesował przeciętnego, napasionego Niemca, który przed Hitlerem cierpiał głód, a w kraju panował chaos, zamieszki i mord, co dziś interesuje przeciętnego Europejczyka, los afrykańskich zbieraczy kawy, kakao, los bangladeskich indyjskich dzieci szyjących ubrania dla Europy, a kończąc na losie porwanego taksówkarza w Afganistanie, który w bazach rozmieszczonych również w Europie jest torturowany przez CIA. Ale wielu uważa, że dobrze, bo to bandyta. Na plakatach niemieckich partyzantka polska była przedstawiana jako terroryści i bandyci i potem metody gestapo wobec nich były akceptowane. Niemcy nie czuli przeważnie zagrożenia gestapo, a poprawę ekonomiczną i chęć utrzymania tego stanu traktowali jako priorytet i los grupki niezadowolonych ich mało obchodził. Byli to w, w cudzysłowie wywrotowcy chcący zniszczyć to, co tak ciężko wywalczono i wypracowano. Co do Żydów cóż, pogromy w Europie od wieków to norma byli 10 razy bardziej prześladowani w krajach katolickich niż muzułmańskich. Przecież nikt nie trąbił na lewo i prawo o obozach pracy wychowawczej, które i dziś się znajdują w różnych krajach, na przykład kara chłosty u sojusznika Stanów Zjednoczonych, np. w Arabii Saudyjskiej, Singapurze. A informacje o zagładzie Żydów traktowano jako plotki rozsyłane przez wrogie państwa prowadzące wojnę totalną z Niemcami, również propagandową. A jak nawet, tak sobie tłumaczyli Niemcy w ten czas, a jak nawet, coś tam jest faktem, to cóż. Żydzi sami są sobie winni, sterując Stanami Zjednoczonymi i wciągając je do wojny z Niemcami, co spowodowało bandyckie bombardowanie niemieckich miast, gdy giną niewinne dzieci, kobiety i starcy. A eksterminacja jest dla nich dobra, skoro i tak nie było dla nich jedzenia. I tak dalej. Podobne wymówki słyszymy dzisiaj, gdy chodzi o wyzysk, twierdząc, lepiej żeby mieli taką pracę niż żadną. Tortury. Dzięki nim zdobywa się informacje, mogące uratować tysiące ludzi, w tym dzieci, kobiety i starców. Czy przedmiotowe traktowanie zwierząt. Człowiek je wyhodował i człowiek ma do nich prawo, a jedzenie mięsa jest konieczne, by mieć białko i wcale nie mają tak źle na fermach i farmach. Tak sobie tłumaczę dzisiaj. To się nazywa relatywizm moralny. I tak było za Adolfa Hitlera. Ludzie dla pieniędzy i kariery, która ma podobne mechanizmy jak za Hitlera, dopuszczą się wszelkiej zbrodni. Widzimy to każdego dnia i widzieliśmy za Hitlera, bo trzy filary kształtowania mentalności, pierwszy szkoła, drugi kler, trzy, propaganda medialna, jest nieruszona, tak jak było za Adolfa, tak i teraz te trzy elementy funkcjonują bardzo dobrze. Człowieka można wychować na dobrego, co pokazało do jakiegoś stopnia, choć ułomnie, zachowanie w obozach badaczy Pisma Świętego, czy innych. A obecnie człowieka wychowuje się na pozornie dobrego. Faktycznie bandziora tworzącego piramidkę władzy, gdy najbardziej bezczelni, najbardziej przebiegli, Wspinają się na szczyty władzy, ci, co mają wyższe IQ oczywiście, czyli iloraz inteligencji. A najsłabsi giną, a wszystko ładnie przykryte propagandą konieczności i czynienia w zasadzie dobrze. Darwinizm społeczny trwa nadal. Bestia wyłazi z obłudników tworzących kamuflaż poczciwych w momencie, gdy się pojawią ku temu okoliczności. Ona w nich siedzi ukryta pseudoedukacją. Dziś w nich ujawnia się np. obojętnością na los biednych i wyzyskiwanych, np. kupując produkty Made in China, India, Bangladesz i obojętnością na los zwierząt, np. fermy i rzeźnie. Dla nich ważniejsze jest mieć niż być, również niż być zdrowym, bo bestia to chory, psychopatycznie człowiek to mistyczny trup i psychiczny degenerat z dysfunkcją mózgu i destabilizacją układu nerwowego. Są mili, bo mają w tym interes, by zwodząc tym innych zdobywać pozycję w systemie. Czasem są z jednej strony nad wyraz współczujący dla swych bohaterów i tak a z drugiej strony nad wyraz okrutni, godząc się na masowe bombardowanie i tortury dla innych, np. Afgańczyków, Jugosłowian, libiczyków, wietnamczyków, koreańczyków. Cywilizacja obłudy trwa tysiące lat w masach, więc nie dostrzegają smrodu, w jakim się wychowali od początku i od pokoleń. A gdy maska jest zdzierana, zaczyna się obłąkańcza walka o samo ukrycie swej choroby mentalnej, również przyczyny fizycznych niedomagań. Dopiero medytacja i mistyka pozwala ludziom poznać siebie i usunąć fałsz, gdy w ciszy widzimy, co faktycznie robimy i możemy samokrytyką się zmieniać, przeistaczając się z drapieżcy w symbiotyka budującego na współpracy z otoczeniem, a więc i ze swym ciałem, co prowadzi do odpowiedniej diety i stylu życia. Gdy na przykład widząc w sobie kleszcza, umiejętnie możemy go wyciągnąć i rozwiązać swój problem, a inaczej udając, że jest wszystko ok i nic nie robiąc, Możemy być zarażeni i umrzeć, czyli krytyczne spojrzenie to pierwszy krok do rozwiązywania czegoś. Ukrycie problemu to najczęściej brak rozwiązania. Tak się kończą głupie wymówki i ukrywanie przed sobą tego, kim się jest. Skończenie studiów i, i magisterka stoi na drodze do tego procesu, budując alternatywę dla nauczania mistycznego. Jak mówi Biblia, nie można dwóm panom służyć. Gdy zło budujemy, zło zbudujemy dla innych, a skoro dla innych to i siebie. Kto zło zbuduje, musi doznać ciosów i kary, czasem nawet społecznej. Użyteczny idiota, czyli bandzior i oszust, oszukujący samego siebie, że jest w porządku i że to, co robi, jest właściwe, np. dietetyk, który wciska ludziom ryby, kawę, nabiał, powinien zostać rozliczony z musztrowania słabszych, skoro podjął się funkcji publicznej i działa niczym kapral w wojsku na szkodę innych. Podobnie jak kierowca, który spowoduje nieumyślnie wypadek, ponosi odpowiedzialność, jeśli nie dopełnił podstawowych obowiązków przy pełnieniu swej funkcji. Każdy ma obowiązek, jeśli jest osobą działającą społecznie, zgłębiać wiedzę na tematy zawodowe. Jeśli ja potrafiłem zdobyć wstępną, informacją na temat diety, które trzeba zbliżać też do prawdy, na przykład o mięsie, w tym rybach na biale, o kawie i cukrze i tak to on i może to zrobić. Jeśli tego nie robi, taki dietetyk, robi źle, a w czas ponosi odpowiedzialność. Tak jak na nic tłumaczenia esesmanów, że podczas ludobójstwa Żydów, Cyganów, Rosjan, Polaków wypełniali tylko rozkazy Hitlera. Tak i magistry, Dietetyki, medycyny nie mogą się tłumaczyć, że im wyprano mózgi na uniwersytetach. Większość z nich wierzy kłamie, ale póki ma zarobek będzie kłamać nieustannie. Dla kasy sprzedali swoją godność i dobro ludzi. Nie ma dla nich litości czy wytłumaczenia, no ale przynajmniej się uśmiechają i są mili. Tak to wygląda, gdy propaganda opadnie i zostają nagie fakty. Jak za Hitlera robią kariery dzisiaj lekarze i dietetycy i magistry o tym, że faktem jest tak tzw. piekło na ziemi uczynione przez elity, do których należą również magistry. Dowodzi to, ile elity spożywają alkoholu, narkotyków, ile ucieczki w filmy, bajki, pornografie itd., by uciec od świata, jaki na co dzień jest montowany przez tą mafię. Nie chcą być w tym, co montują, mają też samopogardę, bo niszczą się sami nałogami i innymi czynnikami szkodliwymi. Jest im źle z tym, co robią innym i dlatego uciekają w świat fantazji, by nie widzieć tego, co robią. Uśmiechnięci, mili zbrodniarze degradują społeczeństwo, robiąc z niego w cudzysłowie mrowisko, metropolię mrówek, gdzie każda mrówka jest głupia i nie wie, co robi i po co, jedynie reaguje na odpychające, przyciągające zapachy i na ich podstawie, jako malutki trybik metropolii mrówek, wykonuje swoje obowiązki na korzyść nie siebie, a metropolii. Gdy jakiś głębszy mózg tworzy mądrą metropolię, mistrzowsko zorganizowaną z pojedynczych mrówek, z których każda jest na tyle głupia, że nie wie, co się dzieje. Suma wiedzy tych mrówek jest bliska zeru, ale mózg, który steruje mrowiskiem i je organizuje jest bytem wyższym tak i ludzie kreowani przez absolut tworzą mrowisko niemal każdy nie wie co robi działa na zasadzie odpychania i przyciągania impulsów tak utworzony i koniec końców z tego zła, którym jest obecny system niczym z nawozu, kompostu roślinnego pod glebę tworzą się rzeczy wyższe więc i absolut tworzy głupich ludzi sterowanych przez głupich urzędników i władzę, ale czasem następują zmiany w kreacji absolutu i np. świat fantazyjny średniowiecza upadł wraz z płaską ziemią, paleniem kobiet na stosach i gonitwami za szatanem. Chociaż pozostały części tych zabobonów gdzie nawet dobrze rozwinięte. Podobnie świat cesarstwa rzymskiego Grecji, Asyrii, Babilonu, Sumeru, Egiptu, prehistorycznych magdalańczyków i łowców zbieraczy, ludzi prehistorycznych. To już znikło. Przeobrażane w coraz to nowe formy, tak i ten świat darwinowski skazany jest na unicestwienie wraz z jego urojeniami montowanymi przez urzędnicze mrówki w kitlach mówiące, że mięso i nabiał jeść trzeba. To Mówię odnośnie diety, nawet jako przykład. To, co kłamliwe przepada, ginie, a tylko absolutność trwa poza czasem niezmiennie. Absolutność jest niezachwiana i swojska dla każdego. Jest to nasze ja, moje, twoje, jestem wszystkiego. Tu nic nie przeminie, w niej my nie przemijamy. A urojenia ludzkich cywilizacji padają jedna za drugą od początku kreacji więc jedne mrówki interesują mniejsze mrówki co jeść, czego nie jeść na zasadzie nie myślenia, ale impulsów odpychania i przyciągania i to działa czasowo ale nie na wszystkich bo niektórzy są stwarzani jako myślący i odrzucają prymitywne fantazje mrowiska a i mrowisko zmienia się Odrzucając choć bardzo powoli pewne kretynizmy, jak kanibalizm, niewolnictwo, pracę dzieci, brak emerytur i rent, mordowanie niepełnosprawnych, palenie na stosach tzw. czarownic i heretyków, tortury, napadanie na inne kraje, by je ograbić, jedzenie dużej ilości mięsa itd. Może coś walnie w to mrowisko i te mrówki, które dla zarobku wciskają kłamstwa, poniosą słuszną zapłatę i powstanie nowy ład na zasadzie myślenia, a nie tresury szkolno-kościelno-medialnej. Czyli wyciągając wnioski, to czego nauczyła nas historia ostatnich tysiącleci, to fakt, że cywilizacja rabusi musi powodować wojny i ludobójstwa. Jest to skutek tej cywilizacji, potwierdzany w praktyce systematycznie od tysiącleci. Gdy nieważny jest pretekst wojny i ludobójstwa, gdy prawie zawsze ma piękne uzasadnienie, propagandowe, jedno jest pewne. Póki ta cywilizacja istnieje, ta europejska, amerykańska, australijska, która była już od Sumeru, póki ona istnieje, będzie istnieć wojna i ludobójstwa są jej częścią. Zgodnie z powiedzeniem, że gdy drzewo rąbią, to jury Gdy Hitler Czerpiąc światopoglądową inspirację z kręgów kościelnych i uniwersyteckich, zbudował dobrze zorganizowaną machinę wojny ludobójstwa. A udając wegetarianina, abstynenta i człowieka żyjącego w celibacie, było to tylko w iluś procentach zgodne z faktami, wykonał akcję profesjonalnie, dając zielone światło chrześcijańsko uniwersyteckiej mentalności, i nastąpiło co? 50 milionów ludzi poszło z dymem, a setki milionów doznało okaleczeń psychicznych i fizycznych w totalnej, globalnej wojnie, którą nie wywołał tylko Hitler. Tak głosiła propaganda po wojnie, gdy Hitler przegrał. Ale tą globalną wojnę wywołały zbrodnicze rządy Niemiec, Rosji, Anglii, Stanów Zjednoczonych, Japonii, Włoch, Francji, Hiszpanii, Polski, Węgier, Czech, Jugosławii, Chorwacji, Rumunii, Danii, Belgii, Holandii jako jedna banda siebie warta. O podobnym poziomie mentalnym i podobnych inspiracjach uniwersytecko-religijnych. Elity, które do dziś władają światem i pod nową maseczką propagandy dokonują masowych mordów i wyzyskują miliardy istnień. i Swym bandyckim działaniem muszą wywołać trzecią wojnę światową, według niektórych ostatnią, gdy odpalą bomby nuklearne nowej generacji. Albo my Albo oni. Jak oni zastaną, to nie u nas. Badajcie historia, zobaczycie. Wojna za wojną. To musi się stać, jeśli ludzie produkują czynniki, które ją wywołują. Gdy narastająca zachłanność, podłość, rasizm, wyzysk się rozwija, to zbiera się ten zbrodniczy ładunek energetyczny, niczym woda, zatrzymywana przez tamę. I tamatemka wybuchają wojny giną dziesiątki milionów jako skutek cywilizacji rabusi. Darwinistyczny kapitalizm jest ekonomicznym trupem, gdy głodowa, praktyczna eutanazja wykonywana jest na najsłabszych i niepełnosprawnych w wielu krajach okradanych przez Stany Zjednoczone, Unię Europejską, Australię, Japonię itd. I tak uniwersytecki darwinizm społeczny, niszczący słabszy element rasowy, kontynuowany jest nadal, przykryty propagandą mediów, szkół i klerów. Ludzie słabsi i chorzy są nieproduktywni dla tego modelu cywilizacji i albo zniknie obecny system i jego elity, albo będą znikać ci ludzie jako efekt darwinowskiej walki o byt. Nowy model bez obecnych elit może po pierwsze zadbać o rozwój profilaktyki zdrowotnej, medycyny i zdrowia obywateli tak by słabych i chorych było jak najmniej, po czym stworzyć korzystne warunki dla chorych by okazali się przydatni jako element etycznego rozwoju ludzkości. I tak okaże się, że jeden, chorych jest malutko. Dwa, ci, którzy są, są ekonomicznie korzystni, bo jeżeli oni rozwijają w nas altruizm i tak dalej, symbiozę, lepiej współpracujemy ze sobą, lepiej działamy i ekonomicznie to się wszystkim opłaci. Obecny system potrafi tylko kłamać, i pomagać względnie niepełnosprawnym z wybranych najbogatszych krajów, budujących swoje bogactwo na polityce rabunkowej i wyzyskując niewolniczo pracę krajów biedniejszych. I jest to bandycki układ, w którym około 90% niepełnosprawnych na świecie ma zapewniony głód, znieważanie i śmierć. Do tego jeszcze dochodzą czynniki religijne i tak dalej. nie niepełnosprawnie jako pokarani przez Boga, jako... Ludzie gorsi i inne. Na całym świecie w tym układzie, jaki jest obecnie, niepełnosprawni mają bardzo źle. W tym układzie rabusi lekarze przynależą do elit i realizują ich misję pomagania pacjentom tylko do momentu, kiedy to opłaca się elitom. A szkodzeniu ludziom, gdy mają w tym swój biznes, traktując lud jak klientów i frajerów. Nie można im ufać, traktując selektywnie ich działanie, bo skoro bandyci zniszczyli inne możliwości leczenia, to trzeba korzystać, ale tak, by nie paść ofiarą ich destrukcyjnych działań, z których pierwszą pułapką jest poddanie się pod biznesu farmaceutycznego, a drugą jest padnięcie ofiarą biznesu szpitalnego i niepotrzebnych operacji. My mamy lekcję nazistowskich lekarzy eugeników z XX wieku, widząc czarno na białym, co potrafią bandyci w kitlach wyprawiać, gdy da się im wolną rękę i pozwoli na pełną swobodę owym tak zwanym fachowcom. Do tej pory nie rozliczono zbrodni darwinowskich lekarzy, którzy na przykład sterylizowali i mordowali niepełnozbranych w Stanach Zjednoczonych, w Szwecji, w Niemczech, eksperymentując na rasach niższych w obozach koncentracyjnych, mordując masowo w niemieckich obozach zagłady, to lekarze prowadzili selekcję na rampie i dozowali cyklon B, potem obrabiali zwłoki. To wynikało z darwinizmu społecznego i nauki, zwanej eugeniką. Udoskonalanie rasy, niszczenie elementów słabszych. To było przed Adolfem, to było w USA, to było w Szwecji, w Japonii, w Anglii, w wielu krajach się to rozwijało jako powszechna nauka, było też w Polsce Adolf Hitler dodał tylko do tego to poszli kroczek dalej, nie sterylizować niepełnosprawnych ale ich gazować, nie to była nie, nie, nie tyle jego robota co robota uniwersytetów, profesorów i tak dalej lekarzy, którzy sobie to rozwijali, a on pozwolił. Brak takich rozliczeń musi się kończyć kontynuacją i tak jest faktycznie gdy na przykład w polskim mieście Łodzi Karetki mordowały ludzi pawulonem, czyli lekiem, który podany w większych ilości jest zabójczy, ale niewykrywany po czasie, by dostać prowizję od zakładów pogrzebowych wypłacających wytargowaną stawkę za tak zwaną skórę, jak to nazywano, czyli za nieboszczyka. Mówiono na nieboszczyka skóra, nie? Zakłady pogrzebowe, karetki i dalej I teraz tak, jednego lekarza skazano za tak zwany handel skórami na 5 lat Drugiego na 6 lat więzienia Pięć innych osób skazano za pomoc w oszustwie Sąd skazał pracowników łódzkiego pogotowia ratunkowego którzy brali pieniądze od firm pogrzebowych za informacje o zgonach pacjentów na karę od 1,5 do 2 lat więzienia w zawieszeniu na 5 lat na przykład 40-letniego doktora Akrama H, 38-letniego doktora Jarosława F, 44-letnią doktor Małgorzatę M, 40-letniego sanitariusza Sławomira S i 69-letnią dyspozytorkę pogotowia Zofię T. Proceder było zaangażowanych kilkadziesiąt osób. Prokuratura udokumentowała 70 przypadków i sądowo udowodniono, że co najmniej dwóch sanitariuszy mogło uśmiercić pawulonem pięciu chorych, a dwóch lekarzy zwanych aniołami śmierci zabiło 14 pacjentów. Kilkudziesięciu pracowników pogotowia i właścicieli firm pogrzebowych było oskarżonych o udział w procederze handlu informacjami o zgonach pacjentów. Handel odbywał się za wiedzą Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność, która od 1991 roku była dysponentem uzyskanych w ten sposób środków. W 1995 roku płacono za skórę 500 zł, dając od razu w kopercie hurtowo za 10 skór z góry 5000 zł. A kiedy limit się wyczerpał, dyspozytor dzwonił po kolejną kopertę, a w 1998 roku sanitariusze lekarze wytargowali 1000 zł od skóry. Potem skoczyło do 1500 i 1800. Do pogotowia trafiała gotówka za około 250 skór miesięcznie. Około 1500 zł za skórę równa się 350 tysięcy złotych miesięcznie, 4 miliony złotych rocznie. A taki zysk oznacza chęć podwyższenia zarobku, więc pawulonem się truło skóry, gdy ofiary powoli dusiły się, czując ból bez możliwości ruchu lub specjalnie opóźniono przyjazd karetki, licząc na zgon pacjenta, czy też nie udzielano dostatecznej pomocy. Jeden z morderców skazany na dożywocie pracownik pogotowia sanitariusz Andrzej Nowocień, który przyznał się do zabicia Pawolonem czterech ludzi, w tym pana Szpalbę, Barasińską, Grabowską, a jak zeznał, jedenaście razy podjął próbę zabicia Pawolonem. Zeznał też w sądzie, że nie znał lekarza, który by nie brał kasy za skórę w tym oskarżeni o zabójstwo dr Paweł Wasilewski i dr Janusz Kuliński. I teraz moja taka rada: jest lepiej, gdy wezwie się karetkę, proponować zespołowi, który wchodzi 2000 zł. Wtedy jest jakaś gwarancja, że bliski będzie ratowany, bo więcej nie zarobię jak 2000 za skórę. Bo ZUS płaci 4000 za całość, więc jest ekonomiczna bariera zysku. Oprócz gotówki, pracownicy pogotowia dostawali od szefów zakładów pogrzebowych słodycze, telewizory, meble i butelki koniaku, które trafiały do siedziby pogotowia. Tak zwana akcja handel skórami trafiła do sądu w 2002 roku, czyli trwała wiele lat od 1991 do 2002 roku. Pod okiem Watykanu, do którego kaplic zwożą mu skóry. Możliwe, że kler otrzymywał działkę za bycie cicho. Podejrzewa się, że zabito w Łodzi około 20 tysięcy pacjentów. Tyle ile Niemcy uśmiercili niepełnosprawnych w latach 1939-1945 w tak zwanej akcji T4 w całej Polsce. Tyle samo właśnie. W akcji też brał udział głęboko wierzący katolik Witold Skrzydlewski, który odwiedzał papieża Jana Pawła II, był szefem zakładu pogrzebowego i krematorium, znany biznesmen. Wybierany do rady miejskiej, powiązany z politykami, sponsor, sportowców i kultury. Nietykalny twórca lokalnej mafii, niszczący konkurentów terrorem, sądami, korupcją. W walce o skóry montowano zlecenia zabójstw konkurencji, gruźb, podpaleń. Skrzydlewski miał jako jeden z pierwszych płacić za skóry, gdy kasę odbierano w jego kwiaciarni. I to wszystko dzieje się w Polsce podczas pokoju, gdy nie ma wojny. I strach pomyśleć, co by wyprawiali Polacy podczas wojny. W sumie to cud, że w Polsce w ogóle skazano nowocienia, zamiast nosić go na rękach w uznaniu za spryt. Podejrzewam, że wielu Polaków nie rozumie, w cudzysłowie, o co dyn, skoro chłopak chciał dorobić, bo tak mało płacą tam w tym pogotowiu. I każdy o, jak może, Polacy mawiają. Wskazanie Nowocienia i kilku innych to oczywiście uderzenie w płotki całego systemu stworzonego przez polityków, biznesmenów, służbę zdrowia i klery, gdy w pewnym sensie Nowociń był ofiarą zepsucia tamtego środowiska, w którym wszyscy brali i każdy chciał wycisnąć jak najwięcej, bo życie w Polsce drogie, a każdy podminowany przez reklamy telewizyjne chce żyć na tak zwanym wysokim poziomie, a pieniądze na ulicy nie leżą. Jak nie wyszarpiesz, to nie masz. To są argumenty Polaków. A handel z górami to tylko jedna sprawa nagłośniona przez media, jako czubek góry lodowej obecnego biznesu medycznego, który za pieniądze zrobi co można i co państwo każe, byle tylko dostać swój kawałek tortu z ograniczonych funduszy w darwinistycznym kapitalizmie. Andrzej Nowociń z Polskiej Służby Zdrowia, jako przedstawiciel Uniwersyteckiej Eugeniki Społecznej, z punktu widzenia darwinizmu działał dobrze, bo uśmiercając słabszych sprawiał, że silniejszy element przeżywa, a tym samym gatunek ludzki udoskonala się i wzbija na nieznane dotąd wyżyny rozwoju. Z punktu widzenia kapitalizmu Andrzejek wykazał się pomysłowością, by swą ciężką i pełną napięć psychicznych pracą, bo uśmiercanie pawolonem to nie lekka robota, móc utrzymać się na godnym ekonomicznym poziomie, nie był niezdaru i nierobem. Pracował na swój chleb i miał wyniki. A sentymenty należy usunąć, skoro przeszkadzają w interesach, tak jak pozbyto się sentymentów wobec trzody chlewnej, kurzych ferm i rzeźni, bo po co się roztkliwiać nad cierpieniem zwierząt. Takie hamulce puszczają, gdy chodzi o wyzysk ludzi w pracy, o tortury ludzi uznanych za groźnych i w telewizji co chwila pokazują konkursy, gdy inni odpadają, a jeden zgarnia całą kasę, i takim właśnie chciał być Andrzej Nowocień. Zwycięzcą, jak uczą w mediach i w szkole. Gdzie prymus jest wyróżniony, a inni uznani za matołów są pogardzani i tak mamy podział już od pierwszej klasy szkoły podstawowej na zwycięzców i pokonanych matołów. Co przypomina selekcję na rampie w Oświęcimiu. Jedni do łopaty, inni na stołki. Selekcja szkolna i ten niesymbiotyczny typ myślenia Wzmacnia też sport widowiskowy, gdzie jeden dostaje złoto, drugi srebro, trzeci brąz, a inni to przegrana szara masa. Następuje nauczanie od dziecka selekcji, na zdolnych i tumanów, według fałszywych kryteriów jak testa IQ. Gdy trzeba rywalizować z innymi, pokonywać ich walce o ograniczone możliwości przetrwania. Gdy każdemu daje się wędkę i wypuszcza go nad staw, na który mamy milion wędkarzy, a w stawie pływa sto ryb. Musi to wszystko w końcu doprowadzić do konfliktowości I jak rozumieją to ludzie mądrzy, zgoda buduje, niezgoda rujnuje. Współpraca, symbioza, łączenie talentów pomnaża je i buduje społeczność dobrobytu, a stres, walka i rywalizacja sprawia, że inteligencja zanika, bo ona źle znosi rywalizację, zawody, popisy, cyrk, chowając się niczym ślimak do skorupki. Ona lubi spokój, ciszę, samotność, medytację, niedwoiste podejście do innych jako części siebie, traktując innych siebie jako jednie. Lubi symbiozę, dobro innych, solidarność, kolektywizm, bezinteresowność, miłosierdzie, przebaczenie, wymyślanie udogodnień dla wszystkich itd a rywalizacja powoduje, że powyższe cechy stają się jedynie niewykonywanymi hasłami i deklaracjami, o których im więcej się mówi, tym mniej się nie wprowadza w życie, próbując połączyć wodę z ogniem. Ze słów Nowocienia i wielu innych uczestników biznesu medyczno-cmentarnego wyłania się makabryczny obraz, gdy prawie wszyscy lekarze biorą, prawie wszyscy traktują pacjentów jak skóry, choć mogą się uśmiechać i być mili. Nowocień rzucony w to środowisko szybko poddał się patologii i stał się uczestnikiem standardu panującego powszechnie w biznesie medycznym. Pacjent to klient. Skóra. Jego problemem i łaską okazała się szczerość przed prokuratorem, gdy przyznał się do czterech zabójstw, których nikt by mu nie udowodnił. Inni siedzieli cicho i działają dalej. W tym środowisku panuje zasada. Kradnij ile wlezie, nie daj się złapać i nikt do niczego się nie przyznawaj. Kłam bez względu na okoliczności. Jeśli jednak jesteś frajer i dasz się schwytać i zaczniesz klepać, jak na powiedzi przed prokuratorem, co robiłeś, to my cię nie znamy, jesteś obcy, bo zdradzasz nasz biznes, źródło utrzymania naszych rodzin. Teraz policzmy. Nowocień mógł uśmiercić około 100 skór, 250 zł za sztukę daje 25 tysięcy złotych. A jako, że posiedzi około 50 lat, to wyjdzie jakieś 500 zł za rok od siatki. A tyle to i na budowie zarobi w pół miesiąca. Więc z punktu widzenia absolutnego kompletnie nieopłacalne działanie. Tym bardziej, że ofiary będą go prześladować do końca życia. To pokazuje, że zło, które niczym pluszowym miś wydaje się niewinne, słodkie i fajne, faktycznie przynosi opłakane skutki człowiek cywilizacji rabusi, przeprany mentalnie w szkołach i przez media, tradycje rodzinne, plus wrodzone kołtuństwo, jest za głupi, by to dojrzeć. Zło nigdy się nie opłaca, a przynosi tragiczne żniwo na długie lata życia i po śmierci. Nowocień jako bardziej szczery dostał łaskę pokuty, został wycięty ze środowiska zbrodni i jego czyny zostały zmienione przez okoliczności. On się cofnął. Inni głupcy pozostali i w zamian za pieniądze, czynnik najważniejszy w obecnym systemie, działają tak, by ze skór wycisnąć co można, zbierając wokół siebie atmosferę grozy, z którą będą żyć do końca i koszmar życia to ich przeznaczenie. Nowocień swoją porażką wygrał. Inni swym sprytem i umiejętnością uniknięcia kary za funkcjonowanie w skórzanym biznesie medyczno-cmentarnym, montowanym przez obecną klasę polityczną, ci przegrywają. Nowocień mógł mieć niskie IQ iloraz inteligencji i okazał się mądrzejszy o tych z wyższym IQ, bo oni cwani gniją nadal. On doznał ciosów, którego muszą otrzeźwić i uczynić lepszym równa się mądrzejszym. Z punktu widzenia kapitalizmu przegrał, już nie zarabia. Z punktu widzenia darwinizmu przegrał, jest w opresji i ma utrudnioną możliwość kopulacji i przekazywania genów. Z punktu widzenia mistyki przegrał z tymi wcześniejszymi czynami, czyli pójściem za stadem, robieniem to co wszyscy. Ale wygrał poprzez skazanie na dożywocie, gdy ma teraz czas łaski przemiany. Jeśli się komuś zdaje, że moje wrzucanie do jednego worka, nowocienia, lekarzy i uniwersytetów jest naciągane, przypomnijmy naukę ich mistrza Karola Darwina, według której ludzie dlatego się rozwinęli do obecnej formy, gdy wcześniejsze formy jako słabsze, gorsze, wymarły lub zostały wymordowane przez formy silniejsze i wyższe. Więc to, co człowiek współczesny osiągnął, było rezultatem tej walki. A słabsi, niepełnosprawni są tu oczywiście elementem szkodliwym i niepożądanym, dla tej drogi do rozwoju. I dlatego ich usunięcie leży w interesie ludzkości, która inaczej może nie przetrwać w walce o byt, a elementem tej walki może być trucie pacjentów pabulonem czy masowe gazowanie w komorach raz gorszych. W ten czas przetrwają najsilniejsi i najmądrzejsi według IQ, przekazując swe cechy potomstwu i wzbijemy się na nieznane dotąd wyżyny rozwoju, co jest dobre i roztkliwianie się jest wrzucaniem na wsteczny do tej cudownej drogi w cudzysłowie etykę należy wyrzucić i zamienić na tzw. etykę praktyczną, taką, jaką posiadają zwierzęta, np. hieny, dla których etyczne jest to, co daje przetrwanie stada. Nie trudno zauważyć, że obecny kapitalizm posiada cechy darwinistyczne, stając się darwinizmem społecznym i produkując taśmową na masową skalę ludzi pokroju nowocienia i który dlatego zabijał bo miał ku temu możliwości i wielu na jego miejscu, by zarobić na skórze i spłacić kredyt na mieszkanie, opłacić wesele dla księdza, czy kupić dziecku rower na pierwszą komunię świętą, zrobiłoby to, co pomogłoby zdobyć konieczne pieniądze, czyli nie udzielić odpowiedniej pomocy pacjentowi i czasem go dotruć pawulonem i potem skórę przekazać prawdopodobnie katolikowi Witoldowi Skrzydlewskiemu czy komuś innemu kto za 10 skór skóry zapłaci 10 tysięcy złotych potem podział kasy w pogotowiu i zostaje tyle że takie pieniądze są już coś warte 2,5 tysiąca złotych po podziale i dzięki temu można dalej trwać w walce o bety, dzięki tym pieniądzom jeśli na przykład nowocień Miał już 9 skór na koncie zakładu pogrzebowego. To by dostać z góry kolejną wpłatę 50 tysięcy złotych, pieniędzy, które na przykład mógł potrzebować, to wolał przyspieszyć możliwość otrzymania pieniędzy przez zlikwidowanie jednej skóry. Prosty rachunek ekonomiczny. Można sobie wyobrazić sytuację, gdy nowocień ma 9 sztuk zaliczone, a tu kilkanaście razy dowozi żywych pacjentów, a na koncie dług do natychmiastowej spłaty. W końcu mu nerwy puszczają i ciach pabulonem. I sytuacja opanowana. Dług spłacony i można jakoś egzystować dalej w tym systemie kapitalistycznym, w którym świat na pieniądzu stoi. I choć większość karierowiczów udaje, że ma jakiś kodeks moralny i nie musi nie mordować, to ich sposób rozumowania jest w istocie podobny do nowocienia Banasia, Wasilewskiego, Kulińskiego i niezliczonej masy innych, którzy, gdy mogli zarobić, szafowali zdrowiem i życiem swych klientów. W istocie prawie cała branża farmaceutyczna, spożywcza, odzieżowa, budowlana, stosując rakotwórczą chemię i szkodliwe substancje, sprawia wyżej swój zarobek nad życie i zdrowie klientów. I wszyscy ludzie, którzy pracują w tych branżach nie są dalece od ludzkiego pogotowia, które ma to szczęście, że media podchwyciły temat, by gazety sprzedać i mamy naświetlony jeden z elementów systemu kapitalistycznego w pro-amerykańskiej Polsce. Nie jest niczym dziwnym, że jeśli człowiek jest uzależniony od tlenu, wody, pokarmu i innych rzeczy, że jeśli ma w kapitalizmie cały czas zachwianą możliwość Dostarczenia tych podstawowych potrzeb to staje się poddenerwowany, zdolny do różnych rzeczy, których by nie zrobił, gdyby nie musiał. I w ten czas najlepiej wychodzi, czy ma dogłębnie ukształtowaną moralność, czy nie. Kapitalizm skazuje ludzi na zeskurzenie umysłów, gdy Polak dla Polaka skórą jest.